Podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych chce pięciu ministrów finansów krajów Unii Europejskiej. Do aresztu trafiły cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie grupy przestępczej, która przemycała do Polski papierosy z Białorusi. Około tysiąca osób zebrało się w Tel Awiwii, aby zaprotestować przeciwko wojnie z Iranem. Pięciu ministrów finansów krajów Unii Europejskiej chce wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wniosek w tej sprawie trafił do Komisji Europejskiej.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 Cztery osoby trafiły do aresztu w związku z prowadzonym przez prokuraturę w Siedlcach śledztwem w sprawie grupy przestępczej, która przemycała do Polski papierosy z Białorusi. Towar był wysyłany balonami zaopatrzonymi w urządzenia GPS pozwalające na szybką lokalizację po wylądowaniu. O aresztowaniu trzech mężczyzn i jednej kobiety w wieku od 36 do 45 lat poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski. Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych polegających na przemycie papierosów, przekazał prokurator. Zarzucono im też popełnienie czynów karnoskarbowych, polegających na sprowadzeniu wyrobów tytoniowych, bez oznaczeń polskimi znakami akcyzy. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 9 miesięcy do 12 lat więzienia. Pomimo zakazu zgromadzeń, około tysiąca osób zebrało się w Tel Awiwie, aby zaprotestować przeciwko wojnie z Iranem. Władze Izraela nie zezwoliły na tak dużą manifestację, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Aresztowano co najmniej 14 osób, więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Podczas antywojennego protestu doszło do przepychanych uczestników z policją ze względu na wojnę. W Izraelu nie można organizować zgromadzeń publicznych przekraczających 150 osób. W Tel Awiwie zebrało się około tysiąca demonstrantów. Mniej liczne manifestacje odbyły się także w Hajfie i Jerozolimie. Pacyfikację pokojowych protestów izraelska opozycja uznaje za zamach na demokrację. Wezwano do antyrządowych wystąpień w całym kraju. Władze Izraela przekonują, że ograniczenia zgromadzeń w miejscach publicznych podyktowane są względami bezpieczeństwa w związku z ostrzałami Hezbollahu i Krytycy władz zwracają zaś uwagę na brak obostrzeń np. w centrach hadlowych czy dotyczących działalności organizacji hasyckich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Administracja Donalda Trumpa zaostrza działania wobec osób powiązanych z Iranem. Szef dyplomacji Marco Rubio poinformował, że cofnął prawo stałego pobytu w USA dwóm krewnym zmarłego generała Gasema Soleimaniego. Hamid Soleimani Ashwar i jej córka zostały zatrzymane przez służby imigracyjne i trafiły do ośrodka dla imigrantów. Według władz miały publicznie wspierać irański reżim. Jednocześnie Zainab Soleimani, córka zmarłego, oświadczyła, że zatrzymane nie mają żadnego związku z jej rodziną. To był serwis trójki.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 Jutro miejscami na północy zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, w centrum lokalnie możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni nad morzem i 14 miejscami na północy do 18-19 w centrum i 20-21 na południowym zachodzie oraz południu. Na tę noc w całej północno-wschodniej Polsce ogłoszono ostrzeżenia przed przymrozkami. Ogłoszenie społeczne Stare powąski to narodowa nekropolia.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 Więc druga godzina tego naszego przedświątecznego wieczoru, a ja współpracuję z Michałem Jakubikiem, Wojtkiem Doroszem i Michałem Żołądkowskim. Właśnie od Michała drugiego z wymienionych będzie teraz pieśń. Time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was into. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window. Smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? For a faraway girl Who was basically a mirage That nevertheless loomed a large She would hang under the rail As he blew round the room And make love with a kind Of efficient gloom And the people on the ground cried Start. And the wild God says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cry oh, when does it end? And the wild God says, well, it depends, but it mostly never ends. Cause I'm a wild God flying and a wild God is swimming and I'm an old Sick, God dying, and crying, and sing. Każde święto, absolutnie Mogę do końca życia go odtwarzać. Bardzo dziękujemy. Michale, już jest ile? 11 minut po 22. To teraz szybciutko, bo nie chcemy przedłużać pobytu naszego gościa specjalnego pierwszej godziny, czyli Jana Klaty. Co jeszcze przed nami? Co jeszcze możemy powiedzieć, zanim rozstaniemy się? Ale na wszelki wypadek dobry wieczór, gdy państwo zbioru włączyli radio. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dwa zdania jeszcze na temat artysty, który tutaj został bardzo bardzo, bardzo trafnie, wspaniale zaproponowany. Taka niespodzianka wspaniała. To Nick Cave, którego oczywiście pierwszy raz usłyszałem w trójce. Spłyty, to było chyba Mercy Seat Spłyty Tenderplay. 86 rok. Oh. A propos tego, kiedy się zaczyna słuchać muzyki. Natomiast jest artysta, który jest takim po prostu muzycznym Krystianem Lupą. On ciągle zrzuca skórę, jak taki wąż, ale to jest pozytywny wąż. Zrzuca wąż. skórę, zmienia, zmienia sposoby działania, zmienia poetyki, pozostając wiernym sobie. To jest niezwykle dorosły twórca rock -and rollowy, To nie jest tak często spotykane i tu nie chodzi tylko o wiek. Jedna rzecz jeszcze. Ja bardzo lubię czytać też jego korespondencję. bo Każdy może do niego napisać i on odpisuje. Można zaprenumerować taki newsletter, który się nazywa Red, Red, Red Right Hand, Hand Files. O, I pisze, o tym. pisze na bardzo różne tematy. Bardzo, bardzo istotne i mądre rzeczy niejednokrotnie. Natomiast o, ja się będę żegnał, tak. no bo takie święto i zanim pójdę, wyjdę tutaj w noc warszawską, żeby zobaczyć, że Licho co prawda jeszcze nie śpi, ale jednak chyba przegra, mam nadzieję i ten mecz, mam nadzieję, jest ustawiony i że zwycięstwo będzie po naszej stronie, zupełnie jak pod Grunwaldem już jutro to chciałem zaprezentować utwór zespołu 23 Ski Do mm. pod tytułem Instrumentalny, no bo nie będziemy konkurować na teksty z Nikiem Cavem. Jest to utwór instrumentalny, ale ma bardzo znaczący tytuł. Dobra nowina, w sensie Ewangelia, dociera do Nowej Gwinei. O, to bardzo dziękujemy. Teraz jeszcze Jan Klata, dyrektor, do, reżyser. Tak, do zobaczenia w teatrze. Ja w poniedziałek wielkanocny udam się w trasę A. do Krakowa. W Starym Teatrze wtorek i środa e, okazja e, niepowtarzalna. Dwa ostatnie spektakle Wroga Ludu w Starym Teatrze. Zapraszam. O, mm, dzięki. Za nami nietypowa muzyka w Trójce, zaproponowana nam przez gościa. Pierwszej części wieczoru, został jeszcze na chwilkę, to był Jan Klata. A o rodzaj przesłania na tę Wielkanoc 2026 i objaśnienie, w jakim to momencie znaleźliśmy się, poprosiłam kilka dni temu, towarzyszącego nam od wielu, wielu lat księdza Krzysztofa Niedautowskiego, Pasterza środowisk twórczych Gdańska. To jest bardzo szczególny czas i bardzo dziwny moment. Można nawet zapytać, co się stało, ponieważ wydaje się, że ciemność i cisza opanowały ziemię i naszą rzeczywistość. Tak przynajmniej starożytnej homilii czytamy od wieków i... To, co się stało, nie jest rodzajem zdziwienia, że ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele. Tak sobie na ten rok przeczytałem tę starożytną chomilę prawie sprzed dwóch tysięcy lat z Bliskiego Wschodu, gdzie dzisiaj jest wojna i gdzie to zdziwienie może być szczególnie bolesne, bo to patriarcha Jerozolimy nie może wejść do Bazyliki grobu Pańskiego, żeby się nawet prywatnie pomodlić, bo Policja zatrzymuje wszystkich. Paradoksalne, dziwne, przerażające. A jednocześnie sprawujemy misteria Wielkiej Nadziei, więc, mimo takiej okoliczności, jednak będziemy próbować znaleźć i dźwięk dzwonów. Właśnie cisza i ciemność. Taki jest chyba przewodni temat tegorocznej liturgii Wielkiej Soboty. Cisza polega na tym, że nie słychać odpowiedzi Boga dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest tyle okrucieństwa, przemocy. Niektórzy pytają wręcz, dlaczego On na to pozwala. No i w tej liturgii Wielkiej Soboty jest odpowiedź nie wprost, nie bezpośrednio, ale pojawia się motyw solidarności Boga w tym cierpieniu. To On staje się człowiekiem, to On rozbija swój namiot między nami, to On wreszcie umiera i... Jak wierzymy z Wstaje i to jest początek światła. Zawsze od dziesiątków lat, kiedy celebruję tę liturgię, to ogarnę mi szczególne poruszenie, bo najpierw przecież wychodzę z ministrantami, ze służbą okaże, ze wszystkimi wiernymi, którzy mogą. Na zewnątrz Kościoła w ciemność. Ciemno jest już do 22. Nazwyczaj celebrujemy te tajemnice. Rozpala się ognisko, trochę jak, nie wiem, w nocy, w lesie, żeby się ogrzać, żeby czuwać. I od tego ogniska zapalamy paschał, czyli wielką świecę z ogromną kolumną woskową i z tą świecą z poświęconym ogniem, który rozświetla tę ciemność. Wchodzę do świątyni, gdzie czekają ludzie ze swoimi świecami gromnicami. To dziwne, bo nie, nie trzeba o tym przypominać nawet. Ludzie jakby w naturalny sposób przynoszą to, bo chcą też chyba być uczestnikami tego przedziwnego misterium, bo gdy staję na progu świątyni, podnoszę te świece to Boga i śpiewam pełnym głosem, jaki tylko mogę. Światło Chrystusa, mm, wszyscy odpowiadają Bogu, niech będą dzięki. I teraz się dzieje coś jak w teatrze, jak w jakimś misterium studożytnym. Ci, którzy stają najbliżej tej świecy, mnie, który ją trzymam, zapalają od linii swoje świeczki. Płomienia nie ubywa, a zaczyna powoli przebywać światła, które rozprasza mrok w świątyni. No i ono się rozpływa, jakby po całej przestrzeni kościoła bo ludzie sobie po prostu podają te płomyki i to jest niebywałe, bo rzeczywiście dzieje się to raz w roku. Zatem to wielka sprawa, tak bym powiedział, w tym świecie, który jest bardzo spłaszczony, bardzo horyzontalny, wyprany z tajemnicy, z kohezji niekiedy. A ta noc, ta cisza ta pustka, rozświetlona, brzmiewająca na koniec już dzwonami, jest czymś, co... Co roku powraca jak w spiralnej takiej dziwnej nie wiem jak to nazwać, to jest taki rodzaj zakręconego czasu, który co roku jest gdzieś tam w tym samym miejscu, ale piętro wyżej i staramy się to rozumieć i staramy się to odczytać i to rzeczywiście w tym roku szczególnie mocno ze względu na wojnę i tam w Ukrainie i tam w Iranie, i tam gdzie Jezus żył i umarł z martwych 100. Więc to jest zaproszenie do takiej wspólnoty losu, do solidarności z całym światem, do modlitwy o pokój, do Takiej tęsknoty za światłem, której nam bardzo potrzeba i wydaje się, że jest jakby więcej ciemności w tym roku, więc próbujemy ją rozpraszać naszą nie wiem, tęsknotą, nadzieją, jakimś wychyleniem jednak do przodu z wiarą, że człowiek ma w sobie ogromne pokłady dobra i wrażliwości i ta liturgia ma w nim to obudzić, te święta mają to przywołać, te poświęcone pokarmy mają to zasilić. Takie myśli nam w tym roku na misterium Paschy. Wigilia paschalna to jest czas, który nie należy już do Wielkiego Postu, bo te 40 dni, gdybyśmy policzyli, skończyły się w Wielki Czwartek, pomijając niedzielę, które zawsze są też świętem, a sobota jest takim progiem, takim przejściem, taką paschą właśnie z niewoli do wolności, z ciemności do światła, z milczeniu do wykrzyczanej, wyśpiewanej radości przechodzimy i bardzo nam w tym pomaga liturgia z Pańskiego, którą celebrujemy w nocy, choć kiedyś dawniej było to Rozłożony jakby na dwie części, bo i wcześniejsza liturgia soboty, a potem poranna rezurekcja, tak było kiedyś w polskiej tradycji, jednak jak się wraca do korzeni liturgii pierwszych wieków i tej tradycyjnej rzymskiej liturgii, to wszystko to się rozgrywa w tę dziwną paschalną noc jeszcze przez kilka minut posłuchamy księdza doktora Krzysztofa, ale to w tej trzeciej, ostatniej godzinie naszego spotkania. A teraz sprawdźmy, czy udało nam się połączyć z drugim tego wieczoru stałym towarzyszem tych naszych Wigili, zarówno wielkanocnych, jak i Bożego Narodzenia Wojciech Bonowicz. Halo, dobry wieczór. Jesteś Wojtku? Jestem, jestem. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Mm -hmm. Dosyć daleko? Daleko od wszelkich nadajników? Bo tak brzmisz. Nie po krakowsku, tak bym powiedział. No, od jakiegoś czasu mieszkam pod Krakowem i z tym związane są rozmaite kłopoty. Także komunikacyjne, takie właśnie internetowe. No ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Mm -hmm. No na razie słychać, tylko tak właśnie dosyć Nie. dziwnie. No tak, tym razem w roli współautora książki występujesz. Książki, do której zabrałeś zapisy swoich rozmów z wyjątkową osobą, o właśnie, duchowną, a tytuł Siedem ważnych słów a dlaczego siedem? To może od razu wyjaśnijmy, bo było, jak rozumiem, siedem słów Chrystusa na krzyżu, czyli siedem zdań w rzeczy samej, bo to przecież nie były tylko pojedyncze słowa. Nie będziemy ich pewnie dzisiaj przytaczać, ale też i nie te słowa cytują obaj autorzy tej oto książki. Któż jest tym autorem, tajemniczą osobą duchowną? Tak miałem taką przyjemność wielokrotnie przeprowadzać wywiady z Michałem Hellerem, księdzem, filozofem, teologiem, ale też fizykiem, kosmologiem, a więc kimś, kto zarówno zajmuje się no, historią ludzkiej myśli i rozwiązywaniem problemów takich, powiedzielibyśmy, myślowych, prawda, takich problemów charakterystycznych dla filozofii ale też takich praktycznych problemów, które wyrażają się obliczeniami. Kosmologia jest taką nauką, która nam próbuje nas wprowadzić, rozwiązywać rozmaite problemy, wprowadzić nas w problemy wszechświata. Bardzo były ciekawe te rozmowy i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że można by z nich złożyć książkę, bo każda miała swój temat. Rzeczywiście uzbierało się siedem tych pojęć, siedem rozmów. Wyobraźnia, język, czas, wieczność, Bóg, człowiek i wreszcie mądrość. To jest ostatnia rozmowa, jaką nagraliśmy specjalnie, żeby jakby zamknąć tę książkę. Wydaje mi się, że zwłaszcza ta rozmowa o mądrości była tak, miała tak jakby czytelnikom podpowiedzieć, co w tej książce jest tak naprawdę najistotniejsze. Ta refleksja mężczyzna. Mm -hmm. No właśnie, to ponieważ wszystkich siedmiu nie jesteśmy w stanie dzisiaj y, omówić nie tylko z powodu no, braku czasu, ale również z powodów technicznych, także kiedyś spotkamy się, kiedyś mam nadzieję, że y, znajdzie swoje miejsce w czasie prawdziwe. Natomiast dzisiaj prosiłabym Cię, byś właśnie wylosował, byś wylosował jedno z tych ważnych słów. No, domyślam się, że pewnie y, nie będzie to losowanie, tylko już wskazałeś, Y, że chodzi o mądrość. To znaczy wspomniałem o mądrości, ale y, wiesz co, myślę sobie, że najbardziej odpowiednie w stosunku do tego, co przeżywamy teraz i, i czemu poświęciłaś tę audycję, tak. byłoby odwołanie się do rozdziału o człowieku. Bo tam padają bardzo ważne zdania. Michał mówi tam o tym, że no, w pewnym momencie rozmowa schodzi na temat śmierci. Prawda? I Michał mówi, druga tak. zasada termodynamiki. Czyli we wszechświecie wszystkie struktury, które istnieją, to są struktury dynamiczne, a te struktury wszystkie ostatecznie muszą się rozpaść, prawda? I teraz pada takie zdanie, które ja bardzo lubię. Człowiek musi umrzeć, tak samo umierają gwiazdy. Ale to oznacza, że, oznacza, że bierze on udział w procesach kosmicznych. Myślę, że to jest taki ważny moment tej książki, bo tutaj się spotykają fizyk z teologiem. Do tej pory no, mówi fizyk. No, to jest to, co wiemy o, o świecie, o nas samych. Tak, no, my jesteśmy jak gwiazdy wszyscy, prawda? Ale także tak jak gwiazdy mamy określony czas, w którym żyjemy i... I teraz, jak się przejdzie z tego na teren teologii, Michał, Michał to robi bardzo zgrabnie, to mówi, pojawia się problem w teologii, czy martwy w stanie. Czy to jest sprawa jednego człowieka, czy tylko ludzkości w ogóle, prawda? Że ludzie zostaną nagle z powrotem, jakby przywróceni w życiu. Czy chodzi o coś więcej, skoro to jest proces kosmiczny, umieranie, dotyczący wszystkiego, co na tym świecie istnieje to być może można sobie zmartwychwstanie wyobrazić jako pojawienie się jakiegoś innego prawa, które przezwycięży to, to prawo, które opisujemy tą drugą zasadą termodynamiki. No Jest to, <grych> wiem, że może o tej porze nie każdy lubi myśleć o fizyce mm -hmm. i przypomina mu się ze szkoły, że na przykład na klasówce z tej drugiej zasady termodynamiki dostanowuje, ale, ale kiedy tak o tym pomyślimy, to widzimy, że teologia powinna się budować, taka jest idea Michała, na naszej wiedzy, nie wbrew tej wiedzy, nie być jakimś wyobrażeniem od tej wiedzy. My bardzo dużo wiemy dzisiaj o świecie, wszechświecie i, ona, i ta wiedza podpowiada nam też jakby nowe pomysły, nowe rozwiązania. Dlatego chciałem o tym wspomnieć, żeby pokazać, jak w jednej osobie fizyk spotyka się z teologią. A potem przychodzi taki skromny poeta, absolwent polonistyki próbuje coś z tego zaczerpnąć i przekazać. Mam nadzieję, że się to udało. No to jest ładny początek tej naszej przyszłej rozmowy, na którą już umawiamy tak. się, ale oczywiście w studiu, widząc się nawzajem. Natomiast ten, ten skromny człowiek to <śmiech> wiele lat spędził nad pracami, nad pismami, nad myślami innego filozofa, mianowicie księdza Józefa Tischnera i on właśnie w tym rozdziale jest wspomniany, więc ksiądz profesor Michał Heller dokładnie wiedział z kim zgadza się rozmawiać o tak trudnych sprawach. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście co po, pomogło mi w tych, w tych rozmowach to, że miałem pewien trening filozoficzny za sobą Aha. zarówno na studiach, jak i potem studiując myśl Tischnera i autorów dla Tischnera ważnych, chociaż od razu muszę powiedzieć, że yy, ksiądz Heller to jest inna trochę tradycja filozoficzna i, tak. i inne, to inne, in, inaczej trochę formułuje problemy, a jednak tak teraz myślę, już tę książkę skończyłem, ona się ukazała, że w jakim sensie to są osoby dopełniające się, prawda? Tischner bardzo był skoncentrowany na tym, co dzieje się w człowieku oraz między człowiekiem a człowiekiem. Jak człowiek siebie rozumie. A Heller jest skoncentrowany bardzo na tym, żeby pokazać nam człowieka w kontekście wszechświata. Może nie tyle właśnie w kontekście relacji z innymi, ile w kontekście Wszechświata i co my możemy o człowieku powiedzieć w oparciu o wiedzę na temat Wszechświata, zjawisk przyrody, praw, jakie tym Wszechświatem rządzą i tak dalej. Bardzo żałuję, że nie studiowałem fizyki, bo gdybym studiował, pewnie bym jeszcze więcej mógł z tego zaczerpnąć. Było to kiedyś moim marzeniem, szczerze muszę przyznać, Myślę, że te święta dzisiejsze, tak słuchałem tej refleksji tu Krzysztofa Niedałtowskiego przed chwilą, prawda, w tych tej, w tej świętach jest jakieś rzeczywiście głębokie zanurzenie w tajemnice. I Wszechświat przy wszystkich naszych osiągnięciach też przecież pozostaje tajemnicą. My ciągle mamy nowe pytania do tego Wszechświata. Dużo wiemy, no ale ciągle ten horyzont, że tak powiem, nam ucieka, przesuwa się. Zarówno kiedy patrzymy w, w, w kosmos, tak mówiąc bardzo prostą metaforą, kiedy patrzymy w gwiazdy, jak i wtedy, kiedy zaglądamy w głąb rzeczywistości, w ten świat małych cząstek. Nie wchodzę już szczegółowo, ale chcę powiedzieć, że hmm, kiedy ludzie powtarzają, że istnieje taki ogromny rozbrat, roz, rozsiew między nauką i wiarą, to przychodzi Michał Heller i pokazuje, że jedno może żywić się drugim, prawda? I jedno może z drugiego czerpać inspirację. No piękne. Powiedziałeś o jakimś końcu, ale ja wtedy pomyślałam o tej gigantycznej tajemnicy. No, w... Chyba człowiek zazwyczaj nie, nie ogarnia swoim umysłami, jaką jest nieskończoność. Czyli brak początku i brak końca. No nie można tego sobie wyobrazić. A Pan Bóg jakoś sobie z tym poradził. Tak, no w ogóle pojęcie nieskończoności jest w tej książce niezwykle ważne. Kiedy pytam Michała, które z imion Boga najbardziej mu się podoba, to on odpowiada właśnie nieskończoność. <śmiech> Dlatego, że z jednej strony jest to pojęcie, które mamy w matematyce a więc pojęcie, którym się posługujemy. No ale nie z, z drugiej strony jest ono rzeczywiście takim pojęciem, które w jakimś sensie rozdziera naszą wyobraźnię. No może zwłaszcza naszą humanistyczną wyobraźnię, bo, bo jej sobie jest trudniej trochę poradzić z tymi pojęciami. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby w tym dniu jakby z pewną pokorą spojrzeć na tradycje ludzkiej myśli, że my mamy w przeżywaniu tego, co przynoszą te świata, my przecież korzystamy z ogromnych zasobów przeszłości. Przed nami wielu ludzi łamało sobie głowy nad problemami teologii, ale także nad problemami człowieka, filozofii człowieka. Filozofowie w końcu greccy wymyślili mnóstwo rzeczy, do których my ciągle nawiązujemy. Od Michała Hellera dowiedziałem się na przykład, że rachunek sumienia to znowu nie jest taki wymysł chrześcijański wcale, tylko Grecy to wymyślili. W szkołach swoich filozoficznych trzeba było dokonywać takiego rozrachunku. Co zrobiłem dobrego, co zrobiłem złego, czy zmarnowałem dany dzień, czy go nie zmarnowałem. Widzimy, jak po prostu filozofia przeplata się z, z wiarą i powiedziałbym, Wiara, która nie jest filozofią, to jest finał naszej książki, to są ostatnie akapity tej książki. Wiara, która nie jest filozofią życia, mówi Michał, no to byłaby czymś pustym, prawda, czymś ubogim. Taka wiara, która nie myśli i tego myślenia nie zamienia w konkretne działania w życiu. No tak. No i to bardzo ładna puenta, Wojtku. Dziś już muszę ci podziękować. Przypominam siedem ważnych słów wybranych przez Wojciecha. Domyślam się, że też za zgodą czy inspiracją. Z inspiracji księdza Michała Hellera. Wyobraźnia, język, czas, wieczność, Bóg, człowiek, mądrość. W zbiorze do podczytywania nawet na wyrywki. Taką metodę podpowiedział kiedyś. Czesław Miłosz. Wojciech Bono Bonowicz, Wigilię Paschalną 2026. Bądź zdrów, żyj dalej, pięknie, Wojtku. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkiego, co najlepsze życzę i tobie, i tym, którzy nas słuchali. Tak jest, przyjmujemy dzięki czas. Dziękuję. ksiądz Michał Heller, może właśnie obserwuje niebo. Misja Artemis 2 trwa. Statek Orion zbliża się do księżyca Living in the Moonlight zaśpiewał zespół kolaż. A brakauci tak rozmawiali z panem. Słuchaj mojej pieśni, Panie Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty Lecz kamieniem nie bądź mi Do Ciebie pieśnią wołam, Panie Bo ponoć wszystko możesz dać Więc błagam daj mi szansę jeszcze raz Daj mi ją ostatni raz Wystarczy żebyś sklinał ręką Wystarczy jedna twoja myśl a zacznę życie swoje jeszcze raz, więc, o boski, błagam, gej. Znoszę panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani Od dni straconych gorycz znam, więc błagam daj mi szansę jeszcze raz, daj A jeśli życia dać nie możesz To spraw bym przeżył jeszcze raz Tę miłość, która już wygasła w nas Spraw bym przeżył jeszcze raz Do Ciebie pieśnią wołam, Panie Ciebie wznoszę dzisiaj głos, ty chlebem ptakiem słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Tak właśnie wędrujemy w tym roku w stronę Wielkanocy, w świetle księżyca malejącego właśnie po pierwszej wiosennej pełni. Bardzo dziękujemy Panu Mateuszowi z Kielca. Piękne życzenia właśnie za dobre słowo, tak bardzo potrzebujemy dobrych słów. the chillest towns, past my window I can see a washed out moon, through the fog And then a voice inside my head, breaks the Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Follow me down Tak, AI przełożyła refren Lazarusa Pork pain Tree. Pójdź za mną w dół doliny, wiesz, światło księżyca wypływa z twojej duszy. 4 kwietnia zbliża się, o już prawie jest, 23. Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.